Relacje z pokładu Czarnego Diamenta. 25 czerwca 2010 roku. Kanał Kiloński. Odcinek siódmy. Cześć kochani. Ciao, panie kapitanie. Cząłem. Całem, czołem. czołem, czołem. Przy ostatnich już się nie słyszeli, ja padłem w to w ogóle, kurczę, już byłem ledwo trzy nocy, wiesz, w ogóle zerwany praktycznie nie spany. No ale e, ostatnio się wyspałem, wszystko to pięknie. No, załoga dzisiaj dziewczyny się już opalały, tu piękna pogoda, słoneczko jest. Postawiliśmy grota w kanale, gramy tam pięć pędzłów, tak średnia szybkość, no i jak wszystko dobrze pójdzie, za jakieś 4-5 godzin będziemy już wychodzić z kanału. No, piękny kanał, zielono z lewej strony i z prawej, łapią rybki, owieczki się paszą w niektórych miejscach, no, także jest fajnie. Czy puszczacie sobie muzykę, twoja znajoma Cezaria Ewora, czy Jurek Porebski? Nie, nic nie ma, leci tylko mój znajomy Lejland cały czas na obrotach, słuchajcie, on przepracował teraz tyle godzin, co ja w całym roku nawet, ale w dwóch latach nie, nie pracował, no to już chyba jest 200. dwusetka. Dzisiaj musieliśmy zatankować jeszcze 300 litrów paliwa. W Anglii 450, także w sumie no to ponad tonę wyspali. ale no niestety, no, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i mimo cholernych kosztów trzeba jakoś pchać się do przodu. Dlaczego tak ciężko było przez te ostatnie dni w rejsie? Dlaczego byłeś taki niewyspany? No po prostu warunki, no szule, no, no pierwsza rzecz na silniku, jak się nikt nie śpię, a poza tym no słabe wiatry, dużo statków, no. Mgła przed samym wejściem do Elby, no to wiesz, on no cały czas musi być na obrotach, czy nie, to nie ma, nie ma żartu. To chyba będzie rejs, w którym najdłużej silnik pracował, ze wszystkich twoich rejsów, prawda? No nie, kiedyś płynąłem z Afryki, znaczy tam z do Francji, właściwie do Marsylii, no stop na silniku, bo nie było wiatru. No a teraz trochę wiaterki są, no zobaczymy jaka prognoza będzie na Bałtyku, już do Polski. Prawdopodobnie jest że trochę słabe wiatry tylko, czyli no, wie, trzeba trochę na silniku jeszcze podprzeć. Słabe wiatry, ale ze sprzyjających kierunków chociaż. Prawdopodobnie tak, tak no, chociaż nigdy nie wiadomo. Mamy tu te wszystkie tam dokładne dane, jeszcze ojciec Bartka, to jest pan, który pływa na statkach jako nawigator, także tam przekazał nam e, meteo. Bo co nam potrzeba, no wiesz, co tutaj trafi, to my wszędzie trafimy. Mamy tutaj, wiesz, jeszcze nigdy nie było, żeby na jakcie było cztery laptopy i sześć GPS-ów, kurczę, wiesz, i kadra taka, wiesz, że, że ci tam, nie? Także idziemy jak po sznurku, wiesz, no, no pięknie tam, jak się wchodziło do Elby, no to wiesz, to, to widać na laptopie, elegancko, wiesz, pozycję, także, wiesz, szliśmy sobie dokładniutko, no oczywiście bardzo było smutno, jak na przykład z sześciu wężów zeszło na, na dwa i, i chciałem wiesz piłować pod ten, ale chciałem koniecznie wejść wieczorem i zgodnie z planem zrobiłem, to i jestem z tego dumny, bo tak to dzisiaj byśmy dopiero tam wchodzili do kanału, a to już wiesz, ładna pogoda jest, jest coraz bliżej. No i no, bym się starał, czy znaczy, ja staram się jak mogę, żeby w poniedzielę tam jakoś się dobić. No. no trzymamy kciuki, Jurku, mamy nadzieję, że się wszystko uda i pójdzie gładko. Posłuchaj, ja mam do Ciebie takie bardzo ważne pytanie. Wczoraj wykonałem pewną kalkulację i doszedłem do szokującego odkrycia. Czy Ty zdajesz sobie sprawę, Jurku, że 32 tysiące mil temu minąłbyś Księżyc, gdybyś płynął cały czas w jego kierunku? No nie, no nie minąłbym, bo, bo ja tylko mam 240 tysięcy mil. No, no to, właśnie! No to daje 444 tysiące kilometrów, a do Księżyca jest tylko 385 tak. Minąłeś już księżyc. Gdybyś płynął w kierunku księżyca, to już go zostawiłeś za dawno. No to księżyc za zostawiłem, tak. Dobrze. To by się tak przeliczyli to. Tak policzyliśmy. Dobrze. ja bym się gdzie on jest, z której strony. <laughs> dobrze. Jurku, mamy jeszcze takie pytanie natury organizacyjnej do ciebie, dość istotne. Ponieważ czarny diament jest keczem, jak ruszałeś w rejs oraz na twoim logo, polska bandera, tak jak tradycja morska nakazuje, jest powieszona na bezanmaszcie, na topie bezanmaszcie. Ja, maszcie. ja wszystko. Pierwsze dwa fały na windach, na grocie nie, nie pracują. Ja mam e, problem jeden, muszę wywiesić tam te wszystkie flagi pod, pod sali, w których Państwu byłem, a, a, a tam się zmieści raptem 10, nie? Czyli e, gdzieś te 50 parę flak trzeba umieścić. To nie musi być, wiesz, no też tam szczęga miała być biało-czerwona, będzie niebieska. Czy to musi być wszystko zgodnie? Będzie biało-czerwona. Tak, no to, no to dobrze. Nawet nie wiem. No, no, wszystko to trzeba się tam z antypodu związywać. Mm. <laughs> Relacje z pokładu czarnego diamenta. Więcej informacji o rejsie znajdziesz na www.czarnymyslnikdiament.blogspot.com